Owoc nasz wspaniale w wieczności mógł się lśnić. u Ten owoc w naszym rozumieniu jest to przynoszenie chwały Panu Jezusowi poprzez nasze życie, poprzez głoszenie Ewangelii. Poprzez opowiadanie wszystkiego, co, czym żył Pan Jezus, co miał w sercu, co nam pozostawił w swoim słowie, czym może być uwielbiony Bóg. Jest to temat, którym bardzo dzisiejsi chrześcijanie kuleją. Jak oglądamy pierwszych chrześcijan, o których opowiada apostoł Paweł, czy Piotr, czy inni apostołowie, to zawsze mnie to zadziwia. Że praktycznie czasami z kompletnego bałwochwalstwa przechodzą do prawdziwej wiary, i od razu w nich widać ogromne działanie. Ale myślę, że to przede wszystkim sprawia, Żywa wiara, że to nie jest tak jakby trochę mniemanie, jakby trochę uspokojenie swojego sumienia, że może się jakoś tam załapię, może jakoś na końcu tego sznurka będę, ale że jest to taka żywa wiara w żywego Boga. Z prawdziwą nadzieją na spotkanie się z Nim, z prawdziwą wiarą w to, że zostali uratowani naprawdę od tego Bożego Sądu, od Bożego Gniewu. I to radość zbawienia sprawia, że cieszą się tym zbawieniem. A ciesząc się, opowiadają innym. Do tego celu chciałbym przeczytać z pierwszego listu do t e s a l o n i c z a pierwszy rozdział.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 I ojcem naszym. Wiedząc, bracia umiowani ł przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła w a s nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w duchu świętym. I z wielką siłą przekonania, wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między Wami przez wzgląd na Was. A Wy staliście się n a ś l o d o w c a m i naszymi.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 Tak, Z takim dobitnym naciskiem potwierdza n a m to Słowo Boże. Apostoł Paweł w t e salonice u Tesalonicza n był tylko trzy tygodnie. Czytamy w Dziei Apostolskich, że przez trzy sabaty w synagodze rozprawiał z Żydami. Jest to naprawdę krótki czas, jaki poświęcił tym ludziom. Apostoł Paweł, po p o b u n c i e Żydów, po rozgromieniu chrześcijan, kiedy było widać, że w Izraelu nie chcą przyjąć ewangelii. Nie chcą przyjąć Słowa Bożego, nie chcą przyjąć Pana Jezusa. Zaczął zwracać się do ś c i e n n y c h miast, państw, i zrozumiał, że jest narzędziem Boga, aby pogan przywieźć do Boga. Aby oznajmić im Ewangelię, oznajmić im dzieło Chrystusa i zaczął wyjeżdżać w tak zwane podróże misyjne do różnych krajów. I właśnie tutaj oglądamy taką drugą podróż. Apostoła Pawła, który zabrał ze sobą Sylwana lub Sylasa, jak niektóre słowa mówią, i Tymoteusza. Tesalonika jest położona w północnej Grecji. Nad Morzem Egejskim. I Paweł, właśnie z okręgów, gdzie najpierw wokół Jerozolimy, głosił słowo, posuwając się coraz dalej, w końcu przeprawił się do Macedonii. I Jednym z nielicznych miast była najpierw Filipia, a potem Tesalonika. Jest jeszcze w tym okręgu macedońskim Berea, gdzie też przebywał. I tam właśnie zaczął opowiadać najpierw Żydom, właśnie w synagogach, o panu Jezusie. O panu Jezusie. I udowadniać na podstawie pism, że tym Jezusem, tym właśnie wybranym przez Boga, tym Mesjaszem, jest ten Jezus, którego Żydzi ukrzyżowali. I tak dalej. I właśnie niektórzy z tych Żydów dali się ponieść tym słowom i uwierzyli. I przyjęli to słowo. Paweł I s y l a s byli Żydami, ale również oboje mieli narodowość rzymską, obywatelstwo rzymskie, co możemy również potwierdzić w Dziejach Apostolskich w XVI rozdziale. W 37 wierszu Paweł zaś rzekł do nich, w y c h o s t a w s z y nas obywateli rzymskich, publicznie bez sądu. A w 19 wierszu właśnie czytamy, że chodziło o Pawła i Sylasa.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 I ci trzej, wybrani przez Boga, postanowili iść i głosić Ewangelię, opowiadać o Pana Jezusie. Mieli wspólny cel, wspólne dzieło do zrealizowania. I widać, że w ich sercach. Był żywy Bóg. I oni, kierowani duchem świętym, nie zniechęcali się niczego. W naszym kraju jest całkowita wolność w tym względzie. Nikt nas praktycznie w taki sposób jak Pawła nie prześladuje. Są pewne może odosobnienia, jakieś niestosowne słowa, ale nie ma takiego czegoś, że jest to prześladowanie, że ktoś nas więzi czy coś w tym rodzaju. A jednak zastanawiam mnie, dlaczego tak mało opowiadamy o Pana Jezusie. I sam się wstydzę przed Panem, tego, że tylko tak przyjęliśmy ten dar do siebie, jest nam z nim wygodnie i nie musimy się niczym dzielić. A jednak ta przypowieść o talentach wyraźnie nam mówi, że ten, który przyjął ten talent i zakopał w ziemi, a wiedział, jaki jest jego pan, powiedziano do niego: odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, co ma dziesięć. Choćby to właśnie jedno przesłanie wyraźnie nam mówi, że to nie jest tak, że mamy ten talent trzymać dla siebie. Ale większym przesłaniem nie powinien być strach, ale to, że radość ze zbawienia powinna nami kierować, że widząc właśnie innych. Którzy nie znają pana, nie znają tego zbawczego dzieła, nie znają prawdziwego Boga, idą na wieczne z g i n i e n i e a my nic z tym nie robimy. Nie było tak u Pawła i Sylasa. Ich życie było ukierunkowane na wykonywanie woli Bożej. Pierwszy wiersz mówi Paweł, i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesolniczeń w Bogu Ojcu. Jak w krótkim czasie widać, że już zawiązał się ten zbór Pański w tej Tesolonice, jak szybko Ci Żydzi zrozumieli, że. Nie stary testamentowy moduł schodzenia się w synagogach, ale że ta żywa wiara i uwielbienie Boga są miłe Bogu. Zboru Tesaroniczem w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, to nie był tam sobie j a k i ś tam tylko słabe świadectwo, ale tutaj widać, że z wielkim naciskiem apostoł pisze, czemu służył ten zbór. I Czyje jak gdyby imię nosił? Zbór w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Widać w tym, na czym oni opierali swoją ufność i swoją wiarę. Grali oni na ukrzyżowanym Panu Jezusie. W Dzień Apostolskich to, co już wspomniałem, 2:36 jest napisane, niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I właśnie te różne wywody Pana Jezusa oparte o słowo Boże. Pokazały, że ci ludzie uwierzyli i doszli do pełnego poznania wiary. Jest to też zastanawiające, dlaczego ten list w ogóle został napisany do Tesaloniczan. Paweł, po trzech tygodniach, został wypchnięty z tego miasta. Żydzi Ci, którzy nie uwierzyli, dobrali sobie różnych zwolenników. I groziło Panu、e, Pawłowi i Sylwanowi t e m o t e u s z o w i może ukamienowanie. Nie wiemy co do, dokładnie, ale po prostu niebezpieczeństwo. I widząc, Zbierający się przeciwko nim, jakiś tłum w nocy odeszli, i zatrzymali się w atenach. A później z tych Aten przeszli do Koryntu, i właśnie prawdopodobnie z tego Koryntu został napisany ten list. Ateny i Korynt to były w części południowej, oddalone około 150 km i l o e t r ó w od tamtego miejsca, ale jednak widzimy, że wieści stamtąd również docierały. I motywem tego właśnie napisania, tego listu było też to, że t e s a l o n i c z a n i e tak uwierzyli w pana Jezusa, że dokładnie wiedzieli dokładnie uwierzyli w to, że przyjdzie pan Jezus i zabierze swoich wierzących. Do siebie, do chwały. I kiedy pierwsi wierzący zaczęli umierać, to oni się zaniepokoili, że nie zostali zabrani. I inni jeszcze do tego w jakiś sposób ich podburzali, bo w takim krótkim czasie. Paweł nie był w stanie wszystkiego im dokładnie wyjaśnić, jak te rzeczy się mają. Dlatego, właśnie ten pierwszy i drugi list jest poświęcony właśnie tym rzeczom, w jaki sposób Pan Jezus przyjdzie po nas, w jaki sposób będą zabrani wierzący, w jaki sposób ci, którzy zasnęli w Panu, będą Pochwyceni, i to wszystko właśnie. Te listy mają na celu i m pokazanie tego. Apostoł Paweł wierszu... w drugim wierszu Pisze, dziękuję Bogu zawsze za Was wszystkich, wspominając Was w modlitwach naszych nieustannie. Widzimy tutaj, że mimo tak większe, wielkiej pracy, jakiej dokonywali ci uczniowie, że przemieszczali się z miasta do miasta. Kilometrami. Nie było takich środków lokomocji jak teraz. Zazwyczaj odbywało się to pieszo, a jednak mieli czas na modlitwę. I tu pisze, że nieustannie. Czyli nie było to raz na jakiś czas, ale właśnie. Było to ciągłą troską i wzywaniem Boga do tego, aby ci wierzący, ż e b y Bóg im pokazał tą prawdziwą drogę, objawił im w duchu świętym prawdziwą wartość Chrystusa. Nie było jeszcze takiego słowa spisanego jak teraz, że mamy Nowy Testament. Wszystko było oparte na Starym Testamencie i na słowie tych apostołów. A jednak oni tak mocno się ich uchwycili, że im zawierzyli i dali się można powiedzieć, ponieść tym słowom i całkowicie zawierzyli Panu Jezusowi. Ale Paweł tu wspomina właśnie, że nieustannie się modlił. To nam wskazuje, w jaki sposób my powinniśmy działać: Że, nie tylko komuś opowiedzieć parę słów, ale również z całą gorliwością zanosić m o d l i t w ę do Boga, bo to jest siła, w której jest moc. Do tego, aby <śmiech> ludzie przychodzili do zbawienia, aby mogli uwierzyć w to, aby otrzymali takiego ducha, który przekona ich, który pociągnie ich do Boga Ojca. Trzeci wiersz mówi: Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu, Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości, tu już ten wiersz pokazuje nam również to, że. Ci nowo nawróceni bracia i siostry już mieli wielki trud, już byli uciskani przez innych Żydów. I muszę przeprosić was na chwilę, muszę wyjść. Kilka tylko zanim Paweł wróci. List do Salonicza jest pierwszym listem, czy pierwszą częścią Nowego Testamentu, która została spisana.、To、jest o k o ł o roku 50. I był on też napisany krótko po tym, jak Tymoteusz był w Tesalonice i przyniósł dobre wiadomości, bo też i Apostoł niepokoił się co z nimi, co z tymi młodymi wierzącymi, ponieważ słyszał, że doznali prześladowań i to też drugi rozdział, czternasty wiersz, mówi: Albowiem, Wy bracia staliście się naśladowcami z borów bożych, bo Wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów. A więc byli wśród nich też i nie Żydzi, którzy. Doznawali prześladowań od swoich współrodaków, i kiedy Tymoteusz wrócił od nich, przyniósł dobrą wiadomość. To mówi nam trzeci rozdział, od drugiego wiersza. To właśnie oni byli bardzo pocieszeni. I to siódmy wiersz mówi: Doznaliśmy przez Was pociechy dzięki Waszej wierzy. To znaczy, że ich wiara. Była rzeczywiście wielkim dla nich pocieszeniem. Myślę, że to dla starszych w i e ż ą c y c h jest zawsze wielkie pocieszenie, kiedy widzimy u młodych, jak chcą i za Panem. To jest coś, co sprawia, że nasze serca się cieszą. I tutaj wymienia właśnie te, w tym trzecim wierszu te trzy rzeczy: dzieło wiary, trud, miłości, wytrwałość, nadziei. To znaczy, że oni. Polegając na Bogu, już coś zrobili. Bóg dał, że coś się wydarzyło. Po drugie, że mieli miłość, i to było motorem do tego, żeby trudzili się, żeby cierpieli. Pamiętam kiedyś, był pewien problem w zboże, i jeden brat z zewnątrz powiedział: Myście się. Miłość za mało się trudziła w tej sprawie. To jest coś bardzo ważnego. To znaczy, że chodzi też o to, że miłości czy w wierze trzeba też i coś znieść, może ponieść więcej starań, żeby też jakąś duchową rzecz osiągnąć. A więc u nich to było. I to już pisze on tutaj, mając w pamięci, to znaczy, że. To jest coś, co już u nich widział po nawróceniu, że potrafili coś znieść ze względu na Pana. I mamy też wytrwałość w nadziei, to mówi nam na temat pochwycenia, ponieważ ta prawda została u nich wykradziona, można powiedzieć. Niektórzy ich niepokoili, że. Że już nastał Dzień Pański, to nam mówi drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. I już tej nadziei zabrakło, bo tu czytamy o wierze, o miłości, a już o nadziei nie. Tutaj ta nadzieja na początku była. Nadzieja pokładana w Panu Naszym Jezusie, czyli to, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce. To była cecha pierwszych wierzących żon i konkretnie żywo czekali dzień po dniu, że Pan Jezus przyjdzie. I też myślę, jak jest z nami, którzy żyjemy już dwa tysiące lat po tym wydarzeniu, czy też tak żywo czekamy na Pan. Proszę bardzo, nie da się z tym walczyć. m j i e ś w m a g a n i e o jeszcze raz, przepraszam za te p ogóle, dzięki Widzę. Tak, właśnie. Zastanawiające jest to, że właśnie taka żywa wiara w tak krótkim czasie była w tych Thessaloniczanach. Ale kiedy przypominam sobie moje nawrócenie i krótko potem, to również była taka wielka miłość do Pana, że. Jeździłem od rodziny do rodziny, od znajomych do znajomych i opowiadałem o Pana Jezusie. Niektórzy też tak mówili, że chyba zwariowałem, co ja mówię i tak dalej. A co z Marią, a co z tym, a co z tamtym i tak dalej. Ale mnie to wcale nie obchodziło i wcale się tym nie przejmowałem, bo. Wiedziałem, komu zawierzyłem. Wiedziałem, że to słowo Boże mówi prawdę. I myślałem sobie, nie ma innej prawdy poza słowem Bożym.、I、wiedziałem, że te urywki, pisma, które znałem do tej pory z kościoła, do którego należałem, to było. Taką małą ilością, że nie stanowiły nic w odniesieniu do całego Pisma Świętego, dlatego moje serce się radowałem Panem, i właśnie chyba nie na próżno, co Boże mówi, że przy, i przypomina nam o tej pierwszej miłości. I taka miłość powinna kierować nami przez cały czas. Powinniśmy mieć ciągle tą miłość do naszego Pana, bo ta świadomość odpuszczenia grzechu, świadomość spotkania się z naszym Panem, świadomość życia w domu Ojca, w wieczności. I to, że nas sąd ominął, to jest tak wielkie i ważne wydarzenie w naszym życiu, że powinniśmy się nim ciągle radować. I takie właśnie usposobienie było u tych Tesaloniczan. Dlatego Paweł pisze właśnie: mając w pamięci dzieło wiary Waszej, i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Ta nadzieja właśnie to było to, że spotkałem się ze swoim Panem, z tym upragnionym, z tym obiecanym Mesjaszem, którego Bóg dał. t w a r t y wiersz mówi: Wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. Kiedyś już słyszeliśmy pewien wykład na temat tego wybrania. Jak się to ma. Z jednej strony jest to Boże Wybranie. Jest to. 100% tego Bożego Wybrania. Przyrównane było to do toru kolejowego. Że jedna szyna to jest to Boże Wybranie, a druga szyna. Jest to całkowita odpowiedzialność człowieka, ale kiedy patrzymy na te tory w dal, to widzimy, że one się złączają, i to wtedy ma ten sens, że jeśli człowiek w stu procentach nie pójdzie za Bogiem, to również sam Bóg przez samo wybranie. Nikogo na siłę nie zmusi do tego, żeby był tym wybranym, tym narzędziem bożym, tym, któremu Bóg chce darować z łaski swoje grzechy. Musi również człowiek sam tego zapragnąć, bo inaczej Bóg musiałby zniewolić człowieka. Każdemu na siłę to dać, ale wtedy by nie miało to takiego znaczenia, bo jak oglądamy właśnie Izraela, kiedy mieli te przykazania, kiedy mieli je wypełniać, to tam nigdzie nie widzimy w niczym wdzięczności, bo jeśli oni tylko na to zasłużyli, to już. Nikomu nie potrzebowali być wdzięczni. I tylko nieliczni uchwycili to, że zbawieni e może być tylko darmo z łaski. I ci byli Bogu wdzięczni. Gdyż Ewangelia zwiastowana Wam przez nas doszła Was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w duchu świętym z wielką siłą przekonania, wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między Wami przez wzgląd na Was. Nie tylko w s ł o w i e Lecz także w mocy i w duchu świętym. Nie tylko w słowie, to znaczy, że nie tylko oni przyjęli to słowo do siebie, nie tylko uwierzyli temu słowu i choćby nawet je powtarzali jeden drugiemu, ale to było w mocy i w duchu świętym. Czyli Duch święty sprawił, że oni radując się, zwiastowali to słowo Boże innym Żydom, innym ludziom, innym pogadom, wszystkim dookoła z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między Wami przez wzgląd na Was. Oni to po prostu uchwycili. Tak jak apostoł Paweł poświęcił swój czas, swoje życie, swoje umiejętności do tego, aby opowiadać o Panu Jezusie, to również z taką gorliwością. Głosili Tesaloniczanie. We wszystkich niemalże listach Paweł pisze napomnienia do różnych zborów, do różnych bieżących. A tylko w listach Totelesaloniczan widzimy, że są napisane w duchu pochwały. Wszędzie Paweł odnosi się do swojego autorytetu, pisząc napomnienia. A tutaj pisze z taką łagodnością, jakby po imieniu do swoich przyjaciół, bo oni właśnie w taki sposób, jak widzimy, poszli za panem. Z wielką zawziętością widzieli, że z, jakich, z jakiego bałwochwalstwa zostali wyrwani, od jakich bożków zostali odciągnięci do żywego i prawdziwego Boga, że była to tak wielka zmiana w ich życiu. I taka wielka prawda zagościła w ich sercach, że nie byli w stanie tego przemilczeć. Lecz głosili wszędzie i wszystkim ludziom opowiadali o wspaniałym Panu Jezusie, o zbawczym dziele na drzewie krzyża. I dlatego szósty wiersz mówi: A Wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Tak, stali się naśladowcami apostołów i wszystkich tych, których Pan przysposobił do tego, aby głosili Ewangelię. I przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu to, co już wspominałem, właśnie, że od razu również i na nich, tak jak na. Tych braci Pawła, s y l w a s a i Tymoteusza, którzy musieli w pośpiechu w nocy uciekać, również na tych wierzących przyszły uciski. My czasami się zastanawiamy, jak mamy komuś coś powiedzieć, a jaki będzie tego oddźwięk. Czy czasami sobie źle o nas nie pomyśli, czy czasami może nie zaszkodzi nam w jakimś. Interesie, czy w jakiejś sprawie, a powinniśmy pomyśleć, przecież wszystko jest w rękach Boga. Jeśli my podbamy się Bogu, to、On、nawet godzi z nami naszych nieprzyjaciół, jest napisane, czy to słowo nie powinno. Zawsze być w naszym umyśle, że cokolwiek jest zgodne z wolą Bożą, to nikt i nic nie może popsuć. A jeśli nawet zdarzy się, że coś w tych rzeczach. Doznamy jakąś ujmę, to Bóg przeobrazi to wielkie błogosławieństwo. Jest napisane, że c z y n i e da wam po stokroć dzieci, matek, ojców, braci i wszystkiego. Nawet właśnie w tym świecie jest napisane, że Bóg dołoży. I nie powinniśmy mieć nigdy takich obaw, że coś przez to, że przyznamy się do Pana Jezusa, może nam w tym życiu zaszkodzić. I takiego usposobienia właśnie byli Tesaloniczanie. Przyjęli Słowo w wielkim uciśnieniu, ale z radością ducha świętego.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 Tak, my widzimy Słowię Bożym, że to, że w jakiś sposób jesteśmy uciskani, co tak jak już wspomniałem, do tych wierzących to jest praktycznie nic, jak oni przeżywali, ale jednak patrząc na Pana Jezusa i na Jego Słowo i na wiele innych, to. Jeśli ktoś prawdziwie pójdzie za Panem Jezusem, to te uciski na pewno muszą mu towarzyszyć, bo inaczej nasuwa się pytanie: czy jesteśmy prawdziwymi naśladowcami Pana Jezusa? Widzimy w drugim liście do t y m o t e u s z a trzeci rozdział, dwunasty wiersz. Tak jest: wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, Jezusie, prześladowanie znosić będą. Czyli widzimy, że jest to nierozłączna część życia l u z k o ś Prawdziwego chrześcijanina. Może niejeden z nas sobie pomyśli, że jestem mało wymowny, że nie pamiętam słowa. Tak sobie myślę. Choćby są te ewangelizacje teraz nadchodzące we wtorek, jak mało ludzi angażuje się w to, żeby tam być. Każdy jest tam potrzebny, choćby nawet, żeby zaśpiewać jakąś pieśń, żeby nie było to takie byczenie owiec, tylko żeby to była jakaś pieśń zachęty czy radości. ż e b y ci ludzie mogli zobaczyć, że w nas żyje żywy Bóg. Czy może później porozmawiać z kimś i tak dalej. c h c i e l b y m y widzieć te rzeczy w takim świetle, jak chciałby widzieć nas Bóg. Teraz był ten brat, i tak sobie myślę, jak mało nas mogło być, ż e b y słyszeć to słowo. Też często jestem zabiegany swojej pracy, ale już dawno zrozumiałem, że. Jeśli jest zgromadzenie, to tam jest moje miejsce, nie gdzie indziej. I nie mam żadnych wątpliwości i nigdy nie przeliczam, czy to bardziej w prawo, czy bardziej w lewo. Czy tam, gdzie jest Pan Jezus, może mnie zabraknąć? Gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich. Radością ducha świętego. Tak. Tu się n a s y w a pytanie: czy mamy radość ducha świętego? Czy my radujemy się wraz z duchem świętym? Czy właśnie to, że. Znaleźliśmy Mesjasza. Poznaliśmy naszego Pana. Mamy te wspaniałe obietnice, życia w niebie. Czy to przyjmujemy z taką wiarą, że przynosi nam to radość? Czy też może żyjemy Z takim nastawieniem, że jak wiele rzeczy jest nam włożone na kark i musimy to dźwigać, a inni to mają tę swobodę, przypomina mi to od razu utyskiwanie Żydów, którzy wyszli z Egiptu, którzy mieli Boga pośród siebie. W obłoku w dzień, w supie ognia, w nocy, który ich prowadził, który ich wyrwał z wielkiego wojska, z wielkiego faraona, ze wszystkiego, a jednak ciągle narzekali dlatego nie mogli wejść do ziemi obiecanej, abyśmy nie byli. Naśladowcami ich, lecz abyśmy byli ducha tych dwóch wywiadowców, którzy przyszli i powiedzieli, Ziemię tę daje nam Pan w posiadanie. Tylko wierzmy w to: to było słowa Kaleba i j a z u e g o t a k Siódmy wiersz mówi: tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Wahaii. c Nieczęsto można napisać tak o wierzących. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Wahaii. c Dla nas wzorem jest Pan Jezus. I przede wszystkim tego wzoru c h c i e l i m y się trzymać. W jaki sposób on opuścił chwałę Ojca opuścił wszystko, co było mu najmilsze. I z góry, wiedząc, co go tutaj czeka. Szedł wytrwale, pokazując wolę ojca, pokazując cel ojca, jego osobowość, jego miłość, jego dobroć. I te rzeczy c h c i e l i b y m y również przedstawiać innym ludziom. My wiemy, że się łatwo. Ja wiem, że się łatwo mówi. i Mnie również często targa cielesność i jest to niedobre, ale dlatego właśnie chcę zwrócić uwagę na to, żebyśmy się wspólnie wszyscy zachęcali do tego, aby się. Angażować. Może jeśli właśnie nie mamy siły sami, to przynajmniej razem. W różne rzeczy, które przynoszą Panu chwałę, choćby nawet nadchodzi teraz, c r z e s t wierzących. Często również nad tym ubolewam, że jest zorganizowany jakiś poczęstunek, są śpiewane pieśni, ale wszyscy, albo źle powiedziałem, że wszyscy, wielu z góry już zaplanowało inne zajęcia w tym czasie i nie ma czasu do takich rzeczy. Smutne jest to bardzo, że nie potrafimy się właśnie znaleźć czasu. Dla wspólnej radości razem z wierzącymi. Kiedy miałem sytuację w swoim życiu, że często musiałem skracać ten czas, łzy mi stawiały w oczach. Ale teraz, kiedy Pan mi dał w tym względzie wolność. To zazwyczaj ostatni mogę odjeżdżać, bo nie mam ważniejszych zadań: niż przebywanie razem z wierzącymi i radować się razem z Panem. Ósmy w i e r z mówi: Od Was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i Wahaii. c Ale też wiara wasza w Boga r o z r z e r i ł a się na każdym miejscu. Tak, i u ż nie mamy potrzeby o tym mówić. Tak. Możemy s i e tylko wyobrazić, od Was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i Wahaii. Macedonia, nie wiem tam dokładnie, ale to był. Jakiś, jakaś prowincja, jakiś region. Czyli, tak jak już wspomniałem, obejmowało kilka większych miast. Co najmniej trzy w samej Tesalonice. W samej t e s a n o n i c e było około 200 tysięcy ludzi. I na pewno w innych miastach niemało. A tutaj jest napisane: Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i Wahaii. c Jak czasami się spytam kogoś, kto się zabiera na stopa ze mną i jedzie do grabowa, czy zna gdzie. się zgromadzają wierzący w grabowie? To nie zawsze pada odpowiedź, że zna albo że cośkolwiek na ten temat wie. Napawa to wielkim smutkiem, że nawet w tak małym mieście nie wszyscy wiedzą, że jest zgromadzenie do imienia pana Jezusa. Może myślimy, że same zaproszenia na ewangelizację powinny komuś dać do zrozumienia, ale ludzie często podchodzą do tego bardzo machinalnie. Nawet nie czytają, spojrzą tylko i nie chcą tego brać do ręki, ponieważ dzisiaj świat zarzuca nas po prostu wszystkim dookoła. Kiedyś. p O jakąś rzecz do sklepu musieliśmy się wysilać, rozmyślać nad tym, wybierać, a dzisiaj, przez media, przez różne rzeczy internetowe i tak dalej, wszyscy nas do wszystkiego zachęcają, i w końcu ludzie są znużeni takimi zachętami i nie chcą brać do ręki niczego. Ale kiedy weźmy. Porozmawiali z tymi ludźmi i powiedzieli im otwarcie, sam na sam, co ma na celu ta ewangelizacja i tak dalej. To z pewnością nie jednego Bóg by pociągnął do siebie. Ale też wiara wasza w Boga rozkrzywiła się na każdym miejscu. Jest to wielkie świadectwo, jakie tutaj Paweł wydaje o tych w i e r z ą c y c h Dziewiąty wiersz mówi, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u Was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga. Tak. u Widzimy właśnie, że już inni ludzie opowiadają o tym, w jaki sposób Paweł głosił Ewangelię, jak się zachowywał między nimi, jakiego doznał przyjęcia itd. Przypomina to zdarzenie pana Jezusa przy studni samarytańskiej, kiedy ta samarytanka najpierw rozmawiając z panem Jezusem, uwierzyła, poszła do wsi, i ci najpierw z wiarą przyszli do tej studni z powodu opowiadania tej samarytanki, ale później Kiedy sami ujrzeli Pana, to mówili już teraz, nie musimy wierzyć na podstawie tego, co usłyszeliśmy, ale tego, że sami żeśmy już usłyszeli i uwierzyli. I tak samo ci ludzie, którzy po prostu usłyszeli od tych wierzących, szli i dalej rozkrzewiali Ewangelię. a b y s ł u ż y ć Bogu żywemu I prawdziwemu. Druga księga m o j ż e s z o w a z dwudziesty pierwszy z d z i a ł Mowa o tym niewolniku, który miłował swojego pana. I tak bardzo go miłował, że nie chciał wyjść na wolność, ale chciał pozostać. Jako niewolnik w tym domu i służyć Panu na zawsze. I wtedy Pan p r z e k u w a ł jego ucho o drzwi, i było to znakiem, że ten sługa chce Panu służyć na zawsze. Jest to z jednej strony wzór na Pana Jezusa, jakim on stał się niewolnikiem. Swojego ojca i w jaki sposób chciał wypełnić jego wolę, ale z drugiej strony pokazuje nam, w jaki sposób my powinniśmy służyć naszemu Panu. Ten sługa nie miał swoich zajęć w ogóle. On wszystko musiał wykonywać na polecenie swojego Pana. Od samego świtu do samej nocy. Też to chyba jest s ł o w i e tak, yy, że jak sługa przyjdzie z pola, to czy pan mu powie, że zasiądź, najedź się i napij? Nie, najpierw powie, naszykuj mi, a potem będziesz mógł jeść. Nawet na swoje jedzenie, czasami trzeba odłożyć na bok, a zająć się najpierw sprawami Pańskimi. Jeśli taka sytuacja nam przyjdzie, abyśmy nie powiedzieli, że teraz mam ważniejsze zajęcie niż to, żeby opowiedzieć komuś Ewangelię. Żebyśmy mieli właśnie to zawsze na sercu, że Bóg przecież do tego nas powołał i to jest naszą powinnością. A z drugiej strony, powinniśmy zawsze widzieć, że ten człowiek może pójdzie na wieczne zatracenie i abyśmy byli w stanie zawsze poświęcić mu swój czas, swoje siły, swoje umiejętności. I oczekiwać, syna, I oczekiwać syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Tak, kiedy nasze życie będzie przebiegało. Posłuszeństwie Bogu, w uwielbieniu Jego, w głoszeniu tego wszystkiego, co Jemu się podoba, to wtedy i to nasze oczekiwanie będzie radością, będzie czymś, co nas napawa takim pragnieniem. Takim czymś, co byśmy chcieli, żeby nadeszło jak najszybciej. Tęsknotą, a nie takim czymś, że z pewnym p o w o d m wątpiewaniem. Że jeszcze czas, że jeszcze nie wiadomo, kiedy to się zdarzy, itd. a k a l e j Oczekiwać syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który z nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Tak, możemy sobie przypomnieć jeszcze raz, że. Gdyby nie Pan Jezus, gdyby nie Bóg stanął na naszej drodze, to czekałby na nas gniew Boży, sąd Boży, od którego żaden nie wierzący nie ujdzie. Jakże możemy mieć wielką radość, że taka rzecz nas spotkała. Że taka rzecz jest naszym udziałem. Jakże chcielibyśmy sobie to przypominać i mieć w pamięci, że możemy się radować życiem wiecznym życiem w królestwie naszego Pana. Że jeszcze ktoś będzie miał ktoś do tego słowa. 十五番。<73. S 2> <音>